Minister klimatu Paulina Henning-Kloska spotkała się z klubem parlamentarnym Polski 2050, poinformowała szefowa partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. na Rozmowa dotyczyła naprawy systemu kaucyjnego oraz programu Czyste Powietrze. Czwartek w Sejmie ma odbyć się głosowanie w sprawie wniosku opozycji o wotum nieufności wobec Henning-Kloski z klubu Centrum. Niektórzy posłowie Polski 2050, ugrupowania, które Henning-Kloska niedawno opuściła wraz z częścią działaczy tworząc klub Centrum, nie wykluczali głosowania za jej odwołaniem. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Henning-Kloski płynął do Sejmu 27 marca. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiSu i Konfederacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał transkrypcję portugalskiego aktu małżeństwa dwóch mieszkanek Lublina. Kobiety wzięły ślub w Portugalii w 23 roku. Wcześniej Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie odmówił transkrypcji dokumentu. Teraz podejmiemy starania, by wykonać ten wyrok, mówi Beata Petryczuk z Biura Prasowego Lubelskiego Magistratu. Oczekujemy na przedstawienie przez ministra właściwego do spraw informatyzacji rozwiązania formalno-technicznego, które umożliwi taki wpis. Do tej pory do Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie wpłynęły trzy wnioski o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. To są aktualności jedynki. Henryk R., znany jako Łomiarz, opuścił zakład karny. Był skazany za serię brutalnych napadów na kobiety w Warszawie w latach 90. Pięć kobiet zmarło. Zastosowano wobec niego dwa środki zapobiegawcze, mówi rzecznik służby więziennej w Łodzi Cezary Jabłoński. Staramy się zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby społeczeństwo zabezpieczyć i stąd właśnie elektroniczna kontrola miejsca pobytu i stąd ta przymusowa terapia. W dalszym ciągu u niego jest brak krytycyzmu wobec popełnionych poprzednio czynów zabronionych, a deficyty osobowościowe wskazują na bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że popełni w przyszłości podobny czyn zabroniony. Mówił sędzia sądu okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała. Henryk R. trafił do ośrodka readaptacji społecznej poza regionem łódzkim. Sam zdecydował się na pobyt w tym miejscu. Financial Times podaje, że Julie Davis, pełniąca obowiązki ambasadora USA w Kijowie, rezygnuje ze stanowiska z powodu różnicy zdań z prezydentem Donaldem Trumpem i rozczarowania brakiem poparcia z jego strony dla Ukrainy. Dziennik zwraca uwagę, że Davis, będąca charżer d'affaire od maja ubiegłego roku, odchodzi z tych samych przyczyn co jej poprzedniczka, ambasador Bridget Brink. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda.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 Jedynka Polskie Radio Dziś jest 29 kwietnia, środa, to 119 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5.10, zajdzie o 19.57. Dzień będzie trwał 14 godzin i 47 minut. Krótkie kalendarium historyczne. 29 kwietnia 1648 roku podczas Powstania Chmielnickiego rozpoczęła się bitwa nad Żółtymi Wodami. W jej efekcie siły kozacko-tatarskie pokonały wojska koronne, co zapoczątkowało pasmo porażek Rzeczpospolitej. W 1899 urodził się Edward Kennedy Ellington, znany jako Duke. Amerykański pianista, kierownik orkiestry, kompozytor i aranżer. Jeden z najsłynniejszych jazzmenów w historii. Ellington zmarł w 1974 roku. W 1907 w Rzeszowie urodził się Fred Cineman, Żydowsko-austriacko-amerykański reżyser, filmowy scenarzysta i producent. Zdobywca czterech Oscarów. Jego najsłynniejsze filmy to W samo południe, Stąd do wieczności i Dzień Szakala. Zielman zmarł w 1997 roku. W 1933 w Krakowie, w roku ośmiu lat więzienia, zakończył się drugi proces guwernantki Rity Gorgonowej, oskarżonej o zabójstwo 17-letniej córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby. Był to jeden z najsłynniejszych procesów kryminalnych II Rzeczpospolitej. W 1992 po uniewinnieniu przez ławę przysięgłych czterech policjantów oskarżonych o pobicie Rodneya Kinga w Los Angeles, a następnie w wielu innych amerykańskich miastach wybuchły kilkudniowe zamieszki, w czasie których zginęły 63 osoby, w większości zamordowane przez agresywny tłum. Rannych zostało ponad 2000 osób, a straty materialne oszacowano na miliard dolarów. Były to największe w XX wieku amerykańskie zamieszki. Spokój musiał zaprowadzić wojsko. Imieniny obchodzą dziś Bogusław, Emilian, Katarzyna, Piotr, Rita i Robert. Autopromocja. Już 29 kwietnia wyjątkowe wydarzenie. Teatr Polskiego Radia na scenie Teatru Studio w Warszawie. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł Pawłady Mirskiego. To dramat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 Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Thank you. trzecią Lepiej mieć dźwięk niedosterowany niż przesterowany. No ale to jest oczywiste. Yy, dzień dobry państwu. Ha, kończymy już kwiecień. Kiedy to zleciało? Jak yy, był początek marca, to ja się cieszyłem, że wiosna meteo. No a teraz już wiosna w pełnym rozkwicie, w przepięknych kolorach. Yy, no i za szybą samochodu yy, nie da się tak yy, bez, bez żadnych emocji do tego podejść. Jak w weekendy jadę do pracy po szóstej rano, to przez Warszawę rozglądam się za, za toczkami, potrafię zdobyć jakąś taką dziwną nawrotkę, żeby miejsca urokliwe uwieczniać. Niedawno żałowałem, że nie zabrałem aparatu analogowego, bo na analogu wydaje mi się, że będą miały większą wartość te wspomnienia. Ale dobra, smartfonem też cyknięte. Nie wiem, czy państwa już nie zmęczyłem tymi, tymi fotografiami na na twarzaku. Jak słychać, te zaletnie stroje to nie jest takie do końca dobre rozwiązanie. Tydzień temu koleżance powiedziałem, która mieszka w Małopolsce, żeby jak ma wolną niedzielę, to pojechała do Białki Tatrzańskiej, bo tam jest spektakularna wojna wiosny, która wypycha zimę. Jak się nawet na kamery do Białki zajrzy, to, to jeszcze na tych stokach, co do 12 ostatni raz kwietnia jeździli na narciarze, to jeszcze trochę śniegu jest i widać, że ta wiosna się tam rozpycha, ale no jak państwu mało wiosny takiej kwitnącej tam w Poznaniu, we Wrocławiu, czy gdzie państwo mieszkają i e, już te najfajniejsze momenty były, minęły, to można sobie pojechać do Białki czy w jakieś inne górskie okolice i... I właśnie z tego skorzystać. No za chwilę, proszę Państwa, zacznie się najazd turystów. Wprawdzie majówka w tym roku taka, no taka jest jaka jest, bo raptem to będą tylko trzy dni. No ale dzisiaj jest już środa, więc Państwo w zasadzie tylko jeszcze pójdą w czwartek do pracy i co? I na drogach zacznie się szaleństwo. W związku z tym ja z, z mojego ulubionego miejsca wybyłem no, na jakiś czas, żeby w tym nie uczestniczyć w tych tłumach. Ale to jeszcze, jak nie zapomnę, to państwu powiem. 239. usłyszenie pod nazwą Muzyka dla Dorosłych, Biuro Piosenek Znalezionych. Jak to się jeszcze kiedyś nazywało? Piękni 30 -letni". Teraz jesteśmy w Biurze Piosenek Znalezionych. Kajtan Tłokowski i Marcin Sobesto. Do godziny trzeciej z państwem Grażyna Łobaszewska za szybą rozpoczęła. To nasze usłyszenie, w którym dzisiaj, proszę Państwa, będzie na pewno yy, nawet nie tryptyk, tylko coś więcej. Yy, to za sprawą Michaela Jacksona i grupy The Jacksons, z których grałem tydzień temu. I ta piosenka powróci, tylko w innej wersji. Yy, będzie masywa tak yy, również więcej niż tryptykowo. To za sprawą tej nowej piosenki z Tomem Waitsem. Yy, a w godzinie pierwszej wyszły mi piosenki... Polskie, ale jeszcze one, przynajmniej trzy najbliższe, spinają się w taką klamerkę Super Biznes, czyli plan doskonały w piosenkach. Cokolwiek to znaczy. Marcin .małpa PL, To jest adres mailowy do mnie. Na Facebooku Jedynka Polski Radio albo Biuro Piosenek Znalezionych. Gdyby państwo mieli ochotę coś napisać z własnej nieprzymuszonej woli, ja wiem, że teraz czas temu nie sprzyja. Też bym chyba Miał z tym kłopot. Koparki nie znalazłem, mimo wiadomości od jednej z miłych słuchaczek. Nie miałem sumienia, żeby pani zawracać głowę, bo pani Edyta w tej sprawie się do mnie odezwała, ale jakiś taki mam niesmak, że to nie wypada. Pani Edyto, chodzi o Bemowo, więc nie wiem, skąd ten pani znajomy o dobrym sercu jest. Jeśli pani nas słyszy, to jeszcze zawsze możemy coś tam pogadać, ale nie, żeby komuś robić kłopot. Dobrze, proszę państwa. Yy, yy, super biznes, czyli yy, kraj mlekiem i młodem płynący. Yy, lata 70. były takim pierwszym momentem. To były czasy, kiedy yy, w Polsce rządził Edward Gierek jako pierwszy sekretarz. No i myśmy wtedy bardzo chcieli mieć i chcieli być tacy świetni. Yy, yy, yy, jak to zrobić? No wiadomo, że na kredyt. No bo jak inaczej? No to Polska się wtedy zaczęła zadłużać, zaciągać kredyty i sprowadzać różne takie rzeczy, których nie mieliśmy, bo to przecież i, i ta i Pepsi Cola się zjawiła w Polsce. Z Znaleźć, filmów kilka też y, y, zobaczyć. A w latach 80., kiedy jeszcze była cenzura, to chyba pierwsi byli oni, trzeci oddech kaczuchy, którzy nagrali piosenkę To Ja Manitu. Wódz z Manitou! Manitu! Witali, wołali, wołali, witali. Kwiaty, krawaty, pompa i puc. Lakierki, szpalerki, miliony ton stali. Wrzaski, oklaski, pan prezes, pan wódz. Tu telewizja, a tam radary. Mieszkanie, ubranie, technika i cud. Bankiety, salety, brygady, sztandary. Wrzaski, oklaski, pan prezes, pan wódz. Kwiaty dla niego, przemowy dla czerni. Wódz, a za wodzem Kwiaty dla niego, przemowy dla czerni. Wódz, a za wodzem Radio, on, wielki przemysł i socha, socha w muzeum, on i dzieci Wiadomo, on tam dzieciarnię tak kocha, on pośród chłopów w codziennej gazecie on, on między swymi w górniczej siermiędze, oni, oni w strumieniu lejące się łaski Sny o potędze, sny o potędze, sny o potędze kamera, oklaski, oklaski, oklaski Oklaski dla niego, uśmiechy dla czerni, wódz a za wodzem wierni Oklaski dla niego, uśmiechy dla czerni, wódz a za wodzem wierni on, on, on, właśnie on, wyśpiewany z pietyzmem, On, on druga on, Polska i polska sprawa on, on znaczy naród, jego ojczyznę On, on to Łański Warszawa Ojczyzna, ojczyźnia, ojczyzno, ojczyzna Reklama i patos, patriotyzm i biznes krawaty i kwiaty, niech nas nie pryska Chleba i igrzysk, igrzyska, igrzyska Chleba dla niego, igrzyska dla czerni Wódz, a za wodzem wierni Chleba dla niego, igrzyska dla czerni Wódz, a za wodzem wierni co jeszcze? Co, jeszcze? Co jeszcze? Zawęgła, śmierdząca kaszanka, nie jego dosięgła Odchody i kłótnie i broń bratobójcza Razańcik odwodza, odwójcie, odwójcie! Kto to winie? On milczy! Kto winie? Nie on! On zrusza się nagle w tym ciepłym lokalu On biedny, on chory, on biedny, on chory, on biedny, on chory On, biedny, on, chory. on leży w szpitalu, on zrusza ramieniem, jak gdyby nic wódz, a za wodzem On zrusza ramieniem, jak gdyby nic, wódz, a zawodem nic. No bo to o nim. To Znaczy ja, ja nie wiedziałem. Tak trochę nie wiedziałem o kim, ale to mój tata mi powiedział, że to o towarzyszu Gierku witali wołali. To ja, manitu. E, czyli plan do, e, do, doskonały. No ale to był taki plan, e, że to za nas pomyślała nasza i, i, jedyna wtedy słuszna organizacja partyjna. Ale byli tacy, którzy już wtedy przejawiali takie zapędy, żeby zrobić coś na własny rachunek. Dziś często ci, którzy wtedy zaczęli, to już sobie odcinają kupony w willa, czy tam dacza, to się chyba nazywało, na Mazurach, domek na Makotowie. No a ci, którzy poszli dalej, to przekazali potem to, co zrobili swoim dzieciom. Z tego powstały koncerny. Ci, co byli mądrzejsi, to już to sprzedali i też żyją. Bo już, jak państwu kiedyś mówiłem, nie zabierzemy tego majątku do grobu ze sobą i wszyscy zabierzemy to samo za sobą. Czyli nic. Najwyżej wspomnienia. Więc może najpierw fajnie jest tak do siebie, a potem z tego korzystać. No bo tak zbierać i zbierać i tutaj skarpety chować i co dalej? Z tą skarpetą. No, ale od czegoś trzeba było zacząć. Czyli z takie złote żniwa w głowie. No i Rudy Schubert też miał taki pomysł, czyli Wały Jagiellońskie. To się wzięło z tego, że przy, ulica, przy ulicy Wały Jagiellońskie klub żag był i tam gromadziła się trójmiejska bohema muzyczna, między innymi Rudy Schubert. No, wokół niego też się skupiało dużo tego, tego życia muzycznego. Rudi był w latach 80. -tych. no, Rudy był kimś. No i co ja tam wars wita was? Złote żniwa, to jest piosenka. Dać, to mówię ci, tato pójdzie tam woda jak woda Zdane złotówki, tato, może zrobić się bogato, rzuć za Lato jak piec przed nami, kupmy więc wiosk, skarpić się leje na główki z Chicago za loda się płaci Ale nie zostawi mnie tu. To nie zostawi mnie. Tatusze, to co zawsze? Wędrowali szeptcy przez zielony las. Nie, nie mieli pieniędzy! Pieniążki. A co nie z tymi pieniążkami, tatusiu już zrobili? Nie zostawi mnie tu. Nie zostawię mnie tu. Rysiek, zostawię mnie tu. Ty, no właśnie, nie wyszło z latem, z saturatorem, lody karpidziani. Tak to było. Słowem y, biznes y, bez sensu, o czym wieszcz napisał wiele, wiele lat, zanim te wszystkie pomysły w Polsce y, przychodziły do głowy, żeby zrobić tak albo inaczej, w każdym razie byle jak. Ryby, żaby, raki. No to wiadomo, że to wierszyk z młodości Krystyna Sienkiewicz Przepięknie to zaśpiewała Uwielbiam tą piosenkę I jak byłem złośliwy dla moich szefów Tam dawno temu w tej galaktyce, która jest dla mnie ważna Też tam dla pana Dariusza Znaczy dla Dariusza nie szczędziłem Grywałem przez radio prezesowi piosenkę On nigdy nie wiedział, że to dla niego Dla jego tam świty Ale to tak było Krystyna Sienkiewicz, Ryby, Żaby, Raki Ryby, żaby i raki Raz padły na pomysł taki Żeby opuścić, staw, siąść pod drzewem I zacząć zarabiać śpiewem No ale cóż, kiedy ryby Śpiewały tylko na niby Żaby na aby, aby A rak byle jak karb wydął słuchają skrzele Słuchajcie mnie, przyjaciele Mam sposób zupełnie prosty Zaczniemy budować mosty no ale cóż kiedy ryby Budowały tyle. Musimy wziąć się do pracy Mam pomysł zupełnie Nowy, zacznijmy kuć pod kory. No ale cóż kiedy ryby Kuły tylko na niby Żaby na aby aby A raku ja odezwie się więc ropucha Straszna u nas posłucha. Coś róbmy, coś zaróbmy Trochę żywności kupmy Jest sposób ja wam mówię Zacznijmy szyć obuwie, na no ale cóż, kiedy ryby szyły tylko na niby, żaby, naby, aby, a raky byle jak. jemy wreszcie tak powiada, czeka nas tu zagłada. Opuściliśmy staw przeciw prawo, musimy wrócić do stawu. I poszły lecz na ich szkodę, Ludzie spuścili wodę Ryby w płacz reszta też lecz czuzań Zapełni się staw zwłaszcza sami. Zwłaszcza, że przecież ryby Płakały tylko na niby Żaby na aby aby A raka byle jak Zwłaszcza, że przecież ryby Płakały tylko na niby Żaby na aby aby rakh belia to był przecież litry tu i tylko najnib rakh belia belia rakh belia to był znalezionych yy, muzyka nocą Podobne spojrzenie na świat, czyli w którymś momencie swojego życia to nie jest najczęściej za młodu, kiedy mamy tam dwadzieścia parę lat i, i po kolejnym zakochaniu już nam się wydaje, że to jest właśnie ten mężczyzna naszego życia. Czy ta dziewczyna, czy kobieta. I że z nią wychowamy dzieci, posadzimy drzewo i tak dalej. No to często nie wychodzi. I dopiero jak mamy tych lat już więcej i też... Na, na, na plerach tych doświadczeń znacznie znacznie ten bagażyk taki pokaźniejszy jest, czyli mamy tą mądrość, to zaczynamy trafiać na ludzi, yy, którzy okazuje się, że może nie są podobni do nas, ale mają spojrzenie bardzo podobne na, na takie sprawy, na tematy tabu szczególnie, czyli na przykład na bezstresowe wychowanie dzieci, bo to wiadomo, że jak się te kamery na nas patrzą, to my tam Opowiadamy, że to oczywiście bezstresowe wychowanie dzieci i, i hulaj dusza, piekła, nieba. A jak się te kamery wyłączają, to się okazuje, że, że, że jest taki powszechny trend, że, że trochę to się wymknęło spod kontroli i, i dzisiejszy świat to jest świat z ekranu. Ekran nie jest niczym złym. Ale to Grzegorz Jankowski fajnie powiedział niedawno, że nic nie ma w życiu za darmo i nikt się nie rodzi księżniczką albo prawie nikt księciem i nic się nikomu nie należy. Po prostu. Słowem umiem ugotować wodę i pójdę do małych kucharzy. To nie zadziała. I trzeba we wszystko włożyć bardzo dużo pracy. Jak się gdzieś chce dojść, to, to trzeba tego dopilnować, żeby mieć dobre buty i wiedzieć, dokąd się kierujemy, jak korzystać z mapy i tam z, z kompasu czy z czegoś do nawigowania i w zasadzie wiedzieć, po co tam idziemy. A nie zakładać tylko, że jestem ja i jak ja, no to mi wszystko wyjdzie w życiu. Nie, to nie wyjdzie. Yy, także yy, spotykają się tacy ludzie i mają takie podobne spojrzenie na, yy, na różne rzeczy. Szczególnie te drażliwe tematy, czy to społeczno-polityczne, czy, czy kulturalne, czy, czy finansowe. I mamy tam, nie wiem, 45 lat i, i zdajemy sobie sprawę, yy, no, że ta blondynka to nam się tam podobała, jak miała 25 lat, a dzisiaj to nie ma o czym z nią gadać. A ta brunetka, co może nie jest do końca w naszym typie, to to się rozumiemy bez słów. I taka refleksja wtedy przychodzi. Ona do mnie przychodzi już ze 30 lat. E, że im jesteśmy starsi, tym mądrzejsi. I to taka niesprawiedliwość, że dlaczego my w młodości jesteśmy tacy niemądrzy. No, ale to tak na marginesie. E, motyle w brzuchu to przereklamowane hasło. przereklamowane hasło bo od tego się wszystko zaczęło to pani Monika do mnie napisała maila tydzień temu a po tej audycji gdzie ja już głos straciłem do reszty jak słychać jeszcze nie całkiem wrócił ale to zupełnie inna historia dobrze, proszę państwa Sam tak marzeń i taka muzyka mojego dzieciństwa dziś z perspektywy czasu słyszę, że to ciągle się nie zestarzało i Andrzej Korzyński, no cudownie to yy, zrobił. Miał świetny punkt wyjścia, czyli świetną prozę, bardzo dobrego reżysera, dobrych aktorów i generalnie był pomysł. No właśnie, nie wystarczy tylko mieć kasę. Oni tam tej kasy to wtedy za dużo nie mieli e, i, i nie było tych wszystkich superkomputerowych możliwości, tylko trzeba było często robić coś z niczego. A powstało coś, co zniosło próbę czasu. I proszę sobie pomyśleć, jak państwo oglądali jakiś super serial czy film sprzed tam roku czy dwóch, czy on też tak będzie dobrze wyglądał? Czy na przykład te, te, te kleksy współczesne to myślą państwo, że za 30 lat? Te piosenki? To jestem przekonany, że nie. A te z lat 80? No inna sprawa, że jacyż to byli wykonawcy. Edyta Geppert dzisiaj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 się smuteczki Endyta Geppert. Moim zdaniem Santrak marzeń. Ta pierwsza akademia. Kolejne też są dwójka i trójka, czyli jeszcze jakby ta, ta, ta kontynuacja naznaczona tym pierwowzorem yy, pana Gradowskiego. No niemniej jednak t, t, ten najpierwszy soundtrack mam na winylu to, to, to wydanie polskich nagrań. Świetna rzecz. Piosenka grupy Hej Teraz, piosenka, o której ja notorycznie zapominam i kiedy ona gdzieś przypadkiem mi tam zagra w uchu, to ja sobie uświadamiam, jakież to jest świetne nagranie. Gdzie jesteś, gdzie jestem? nie byłem wielkim fanem zespołu Hej. Natomiast tak esencjonalnie, gdyby sobie y, zacząć słuchać, to na każdej płycie są rzeczy ważne. I rzeczy, które dobrze brzmią. Ja nie lubiłem tych bardzo rokowych takich rzeczy, to mi się nie bardzo podobało. E, ale były momenty świetne. I jak widzę teraz i y, y, Katarzyna sobie fajnie radzi i się świetnie odnalazła. Ma fajny dystans do siebie. Dobrze jest się Słuchać i no fajnie, fa, fajnie i, i Katarzyna y, y, jako Nosowska y, super i jednocześnie ten banach. No, przezdolny człowiek i że on, oni się odnaleźli i jest im dobrze. Nie wiem kto ma więcej kasy, pewnie Nosowska, ale to nie szkodzi. Y, dobra, proszę państwa, teraz 10 pytań do taksówkasza. Ja o tej taksówce to tak dosyć regularnie, bo to pięć lat mojego życia. Dziś nie potrafię już sobie w ogóle tego poukładać, że to było pięć lat, i jak ja o tej drugiej w nocy wstawałem, nie dałbym rady i to sprzątanie, i że ja czasem mięczałem i, i, i utyskiwałem, ale z drugiej strony nie wspominam tego jako jakiejś takiej pracy ponad, ponad siły. Tak było. No a potem taksówka zamordowano w Polsce. W, w, wpuszczając te firmy na aplikację. Sama aplikacja spoko. Tylko ten drenaż rynku doprowadził do tego, że było tanio, tanio, tanio, więc my chcieliśmy tanio, tanio, tanio. E, I to tanio, tanio, tanio sprawiło, że ci zwykli taksówkarze po prostu zniknęli, bo nie dali rady. Nie byli w stanie konkurować. To wtedy ja pamiętam, co państwo mówili, tam wybierając te lajty czy coś, że no widzi pan, można taniej, koniec z tymi cierpami w tych kamizelkach rybackich z tymi taksówkarzami. A dzisiaj, a dzisiaj jak chcemy pojechać tam na, na dworzec w naszym mieście, niech to będzie nawet w Łodzi, tam z, z tych zbałtów na dworzec kolejowy, to już się nie da za 12, z 12 zeta pojechać, prawda? I ojej, dlaczego tak drogo? A państwo myśleli, że to tak będzie, tak? Że to będzie zawsze tanio. No nie no, te firmy wtedy dołożyły do interesu kosztem ludzi. Ale to, jak się dołoży, to trzeba z powrotem to sobie odzyskać. I to państwo teraz za to płacą. Gdyby te firmy, im się nie udało, to by państwo by tak naprawdę w, w taki, na osi czasu by się okazało, że tyle samo to kosztowało. I można by było wsiąść do taksówki tam z tym panem Jurkiem, czy z panem Markiem, który, jak to by była nieduża miejscowość, to, to już wiedział, dokąd my jedziemy znał naszą ulubioną trasę, albo potrafił zapytać. Można było mu też czasem powierzyć jakąś sprawę do załatwienia, wiedząc, że nic się złego nie stanie. Dzisiaj to trochę randomowo. Nie wiemy, kto przyjedzie, co przyjedzie i nie wiemy też za ile. A państwo chcieli wiedzieć, nie? Że to tak op... cena znana z góry. No, 12 zł. To proszę jeździć.